Radia wtorek 31 marca minęła 17. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Szef PZPN-u przekonuje, że sprawa wymaga wyjaśnienia. Policja z Dublina podejrzewa, że działacz z Związku handlował biletami przed meczem Irlandia-Polska. Międzynarodowa Grupa Doradcza Rady Europy krytykuje ukraińskie organa śledcze. W sprawie wydarzeń na Majdanie wzajemnie utrudniały sobie dochodzenie. W serwisie także o Europejskiej Karcie Osoby Niepełnosprawnej, która ma być wprowadzona w całej Unii do 2020 roku. Po co ta karta? Żeby nikt nie miał wątpliwości, że posiadacz takiej legitymacji jest uprawniony, ale tylko do tych praw, które są lokalnie ustanowione. Są dwie wersje wydarzeń. Sprawa musi zostać wyjaśniona. Tak prezes pzpn komentuje zamieszanie z szefem podkarpackiego oddziału piłkarskiego związku. Kazimierz Greń został zatrzymany przez policję w Dublinie tuż przed meczem Irlandia-Polska. Policjanci podejrzewali, że nielegalnie sprzedawał bilety na to spotkanie. Greń stanął później przed sądem, ale nie został karany. Sam działacz zapewnia, że nie handlował biletami, że miał je dla swoich znajomych z Irlandii i że chciał im pomóc wejść na mecz. Zbigniew Boniek mówi, że sprawa wymaga wyjaśnienia i PZPN już wystąpił do strony irlandzkiej o udostępnienie dokumentów dotyczących tego incydentu. Pan Grenin mówi, że absolutnie nie przyznaje się do winy i mówi o tym, że nie bawił się w sprzedaż biletu, natomiast z danych i z dokumentów wstępnych, które mamy, Sąd Irlandzki mówi, że pan Grenin się do winy przyznał, że handlował biletami, ale że nie miało to takiego zabarwienia społecznego wielkiego, że po prostu pouczyli go i bez żadnej kary go wypuścili. Chcieliśmy to wyjaśnić. Naszym obowiązkiem jest bronienie członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, aczkolwiek nie chronienie, dlatego całą sprawę zbadamy w jak najszybszy sposób. Na razie zbadano, ile biletów kupił Kazimierz Greń poprzez podkarpacki oddział pzpn -u. Okazało się, że aż 49, nie ma jednak pewności, czy to on ostatecznie za nie zapłacił. Wcześniej irlandzkie media podawały, że gdy policja zatrzymała działacza, miał przy sobie co najmniej 12 biletów. Turecki prokurator z zakładnikiem gmachu sądu w Stambule. Napastnicy żądają otwartego śledztwa w sprawie śmierci nastolatka, który zmarł po tym, jak został ranny w czasie antyrządowych manifestacji w 2013 roku. W budynku sądu było słychać odgłosy strzałów. W środku są siły specjalne. Do ataku przyznała się skrajnie lewicowa turecka organizacja rewolucyjny Front Partia Wyzwolenia Ludu. Na swojej stronie internetowej zamieściła zdjęcie prokuratora z bronią przystawioną do skroni i grozi, że go zabije. Prokurator kieruje śledztwem w sprawie śmierci Berkina Elvanasz, 15 latek przypadkiem trafił na uliczne starcia w Stambule między policją a uczestnikami antyrządowych protestów, gdy wyszedł z domu po zakupy. Został trafiony w głowę ciężkim przedmiotem, najprawdopodobniej policyjnym kanistrem, po czym na 9 miesięcy zapadł w śpiączkę, a potem zmarł. Napastnicy, którzy przetrzymują prokuratora, żądają, żeby policjant, którego organizacja obwinia o śmierć Lwana, publicznie wyznał to w telewizji, aby inni policjanci byli sądzeni przed sądami ludowymi oraz by zarzuty przeciwko uczestnikom protestów zostały wycofane. Ukraińskie organa śledcze nie współpracowały ze sobą, a nawet wzajemnie utrudniały sobie dochodzenie w sprawie zabójstw podczas rewolucji w Kijowie. Tak wynika z raportu Międzynarodowej Grupy Doradczej Rady Europy w sprawie wydarzeń na Majdanie. W ciągu trzech miesięcy protestów na przełomie 2013 i 2014 roku zginęło ponad 100 osób. W ogłoszonym w Kijowie raporcie czytamy, że brak współpracy między Prokuraturą Generalną, MSW i Służbą Bezpieczeństwa był jednym z największych przeszkód w wyjaśnieniu tragicznych wydarzeń. Te instytucje są oskarżane nie tylko o brak współpracy, ale wręcz o utrudnianie śledztwa przez niektórych ich współpracowników, w tym uniemożliwienie przeprowadzenia przesłuchań funkcjonariuszy oddziałów specjalnych Berkut. Przy czym, jak podkreślają eksperci Rady Europy za najbardziej brutalne działania, odpowiadają właśnie ludzie z tych oddziałów. Mimo, że władze mówią oficjalnie o trzeciej rosyjskiej stronie, która była zaangażowana w zabójstwa na Majdanie, eksperci Rady Europy podkreślają, że ukraińscy śledczy przyznają, że nie ma na to wystarczających dowodów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A w serwisie jeszcze o Europejskiej Karcie Osoby Niepełnosprawnej. To ma być jeden dokument uprawniający do wielu ulg wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców Unii Europejskiej. Bruksela obiecuje, że zostanie ona wprowadzona do 2020 roku. O korzyściach płynących z ujednolicenia dokumentów w całej Unii dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie. A tej dyskusji przesłuchiwała się Monika Gosławska. Ulgi oferowane w ramach Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej mają dotyczyć różnych sfer życia. Może to być na przykład tańszy transport publiczny albo tańszy bilet do muzeum. Wielkim zwolennikiem wprowadzenia tego dokumentu jest poruszający się na wózku inwalidzkim poseł Sławomir Piechota. Trzeba takiego jednolitego standardu, żeby nikt nie miał wątpliwości, czy tu w Polsce, czy w Niemczech, w Czechach, czy w Hiszpanii, że posiadacz takiej legitymacji jest uprawniony, ale tylko do tych praw, które są lokalnie ustanowione. Niepełnosprawny europoseł Marek Plura uważa, że ulgi proponowane w ramach karty mogą przynieść wiele korzyści dla wszystkich stron zaangażowanych w proces tworzenia i użytkowania kart. Jeżeli jako osoba niepełnosprawna mogę zwiedzić za darmo muzeum w Londynie, to jednocześnie jestem też dobrym klientem pubu, restauracji, sklepów z pamiątkami. Zawsze to się bilansuje. Poseł Sławomir Piechota dodaje, że wprowadzenie karty osoby niepełnosprawnej byłoby praktycznym krokiem we wdrażaniu w życie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Monika Gosławska, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie trójki. Sponsorem programu jest Premio Opony Autoserwis. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Sport. Michał Gąsiorowski. Zostawiamy sprawę. Kazimierza Grenia. Tak już wystarczy. Na dzisiaj z rzeczy poważnych dotyczących meczu Irlandia-Polska to kontuzja Arkadiusza Milika jest na tyle poważna, że czeka go przerwa w grze. Od dwóch do czterech tygodni. Milik naderwał więzadła poboczne, więc dramatu nie ma, ale odpocząć trochę będzie musiał. Pobijany jest również Kamil Glik, ale on po prostu trochę odpocznie i wszystko będzie w porządku. Kontuzji kolana nabawił się tymczasem na treningu Hanoweru Artur Sobiech i podobnie jak Arkadiusz Milik, czeka go kilka tygodni przerwy. Niemcy są chyba wyjątkowo sfrustrowani przebiegiem eliminacji i tym, że oglądają ciągle plecy Polaków w tabeli. Właśnie wybuchł w Niemczech spór o to, które miejsce tak naprawdę w tej tabeli zajmują. Tak jak Szkoci zdobyli, powiem, 10 punktów, na stronie UEFA są na drugiej pozycji, na stronie niemieckiej federacji na trzeciej. Nikt ma rację. UEFA uwzględnia wygrany mecz ze Szkocją niemiecka federacja, bilans bramkowy, ale i tak najważniejsze będzie to, które zajmą miejsce na koniec eliminacji i wtedy to wszystko będzie się liczyć. Przypomnę, że dwie drużyny bezpośrednio awansują do Mistrzostw Europy. To jest najważniejsze. Po serii spotkań eliminacyjnych w Europie przyszedł czas na towarzyskie. Dziś między innymi czeka nas starcie Włochów z Anglikami. Obie drużyny walczyły ze sobą na mundialu w Brazylii. Obie wcześniej ten mundial zakończyły. Obie czekają też na lepsze wyniki. Azzurri zmienili selekcjonera. Na miejsce Cesare Prandellego przyszedł Antonio Conte. Mniej się zmieniło w angielskim zespole, którego trenerem pozostał Roy Huckson. Przed sobotnim meczem z Bułgarami w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy, po kontuzji Claudio Marchisio z Juventuszu Konte został gwałtownie zaatakowany przez kierownictwo tego klubu Za rzekome metody, które narażają zawodników na niepotrzebne ryzyko Kibice Juve nie szczędzili byłemu trenerowi gorzkich słów na portalach społecznościowych I zanosiło się na to, że powitanie go w Turynie będzie wyjątkowo niemiłe Atmosfera podobno się nieco poprawiła, ale wystarczy niewiele, żeby rozhuśtać nastroje Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym A początek tego meczu o 24. 20... Wczoraj było świetnie, dziś niestety słabo. Polskie hokejistki na lodzie przegrały z Kazachstanem 1-4 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata Dywizji 2A. Polki mają zatem na koncie jedno zwycięstwo, 10-3 z Chorwacją i jedną porażkę. W czwartek zmierzą się z Koreą Południową. A na koniec ciekawa informacja, dlatego że GKS Tychy i JKH Jastrzębie to są kluby, które rywalizują Mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie. Na razie w finale jest remis 2-2. Kolejne spotkanie jutro, a następne w piątek. No i okazuje się, że obie drużyny protestują i zapowiedziały, że w wielki piątek nie zagrają. Cie A, ciekawe, ciekawe, jak to się zakończy. To prawda. Jeśli chodzi o kolejne wiadomości, to skrót o 17.30 za niecałe pół godziny, tam także wiadomości ekonomiczne i to jest miejsce, żeby powiedzieć o Kazimierzu Graniu. To tak. taki drobny biznes. Zdecydowanie i drobne usługi. Sponsorem programu był premio Opony Autoserwis ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce www.premio.pl Dziś do końca dnia bardzo silny wiatr w porywach do 100 130 nawet kilometrów na godzinę. Deszczy, deszczy ze śniegiem w górach. Śnieg i temperatura od 5 do 11 stopni. W nocy wietrznie, pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od zera na wschodzie do 3 stopni na zachodzie. Jutro bez większych zmian. W całym kraju chmury, opady i wciąż bardzo silny wiatr potęgujący uczucie zimna. Temperatura od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie wyborcze. Materiał Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta RP Adama Jarubasa. PiS i Platforma straszą Polaków wprowadzeniem euro. Kandydat Duda już zarabia w euro. Tylko PSL jest gwarantem, że za bułki, mleko i prąd... Nadal będziemy płacić w złotówkach. Adam Jarubas, kandydat PSL na prezydenta. Polska waluta to niższe ceny w sklepach, konkurencyjność i bezpieczeństwo dla polskich rodzin i polskiej gospodarki. Adam Jarubas, głos rozsądku. Ogłoszenie wyborcze. Trzynaście prawie minut po siedemnastej, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, a w niej już za chwilę o tym, co jemy, ale najpierw kolejny głos w dyskusji szkolnej. 90% populacji rodzi się ze zdolnościami matematycznymi, a w wieku lat 18 na hasło natura z matematyki dostaje młodzież gęsiej skórki. Fizyka, cudowny przedmiot o zjawiskach przyrodniczych, które nas otaczają, ludzie mówią, że nie lubią fizyki. Chemia, która nas otacza wszędzie, nikt nie rozumie tych zjawisk, ludzie nie lubią chemii. Czyli co, młodzież jest zła? Nie. Sposób nauczania matmy, chemii i fizy w naszych szkołach kuleje. I jest bardzo nieatrakcyjny A chemii, fizy i bioli w sumie jest mniej niż religii 22,7 trójek albo ZD3 małpa radio.pl, albo sms 71335 Popołudniowa audycja Zapraszamy do trójki 13 minut po 17 Już za chwilę o tym co jemy W audycję zapraszamy do trójki 22 i 7 trójek. Dzwoni m.in. w sprawie proponowanej zmiany kryteriów oceniania na zajęciach z wychowania fizycznego. Jestem pod wielkim wrażeniem jakby kreatywności osób zasiadających w ministerstwie. Mówię zasiadających świadomie całkiem, ponieważ świadectwo szkolne wydaje mi się ma być jakby odzwierciedleniem umiejętności z każdego przedmiotu. Jeżeli wstawimy wszystkim piątki, no cóż, no to będzie równo, ale niesprawiedliwie. Także pomysł wysoce trudny do zaakceptowania. Ale z drugiej strony gwoli sprawiedliwości wychowanie fizyczne to nie konkurs, w którym oceny mogą być wymierne, jak w konkursie skoków z dajmy na to, tylko jak sama nazwa wskazuje, to wychowanie fizyczne, czyli chodzi o kształtowanie pewnych nawyków i formowanie postawy młodych ludzi na przyszłość, a celem nie jest matura z matmy, tylko taka postawa właśnie. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Cantreit. Konserwanty i barwniki w żywności zwykle nie kojarzą się dobrze. Wyobrażamy sobie nafaszerowane nimi wędliny czy owoce. Tymczasem, jak przekonują specjaliści, nasze produkty są bezpieczne, bo zawartość tych substancji w żywności jest regulowana przez światowe normy. A my jesteśmy niejako skazani na zawartość konserwantów i barwników w tym, co jemy. Mówi Anna gajda Werębek z Państwowego Zakładu Higieny.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 Zawsze budzą substancje dodatkowe. Doktor Jacek Postupolski z Państwowego Zakładu Higieny. Jeżeli są stosowane zgodnie z przepisami, zgodnie z ich przeznaczeniem, są one dla człowieka bezpieczne. Jak rozpoznać, że są tam barwniki, substancje konserwujące? Są one dość precyzyjnie oznaczone na etykiecie, ponieważ te substancje mają bardzo długie nazwy chemiczne. Są one oznaczone za pomocą na ogół numeru E i 3 bądź 4 cyfrowa liczba. I jest podana również funkcja. Czy to jest barwnik, czy to jest substancja konserwująca. Chyba zależy, jakie są te barwniki, bo na przykład koszelina nie jest szkodliwa, jest robiona no, smszyt. O tym też już się doczytałem, ale mnie to nie brzydzi osobiście. Nie wszystkie substancje dodatkowe są substancjami syntetyzowanymi. Są karoteny, które są wyciągiem z marchwi na przykład. Chlorofile, które są wyciągiem ze szpinaku. Czy zdarza się, że producenci zatajają pewne informacje na temat składu? Zdarzają się takie sytuacje. Profesor Krzysztof Krygier z SG GGW. Ale to jest kilka procent badań prowadzonych nad żywnością, także to na ogół sporadyczny. Czyli jeśli bierzemy taki produkt do ręki i czytamy etykietę, no to mamy pewność, że. Jest taki skład jak na etykiecie. Bez wątpienia w 90% 99, tak. Też znajdziemy tam informacje, na przykład na temat substancji czy składników alergizujących. Doktor Katarzyna Stoś z Instytutu Żywności i Żywienia. Coraz częściej dotyczy nas problem nietolerancji pewnych składników i w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej, które obowiązują nasz kraj bezpośrednio, producent musi w jakiś znaczący, widoczny sposób konsumentowi wskazać na zawartość tych składników. Co z normami stosowania barwników i konserwantów? Inna jest sytuacja w przypadku na przykład napoju. Jest dopuszczone stosunkowo dużo substancji dodatkowych, a inna jest sytuacja w przypadku soku, gdzie stosowanie substancji dodatkowych jest bardzo ograniczone lub wręcz niedozwolone. To jest nasz świadomy wybór. Kupujemy sok, płacimy za produkt drożej, ale nie ma tam substancji dodatkowych. Kupujemy napój, płacimy taniej, musimy się liczyć z pewnymi konsekwencjami takiej czy innej definicji produktu. Jeśli chodzi o warzywa i owoce, no tutaj jest problem z kolei z pestycydami. <głos> Chyba, że się chodzi do tych ekosklepów, ale tam są ceny zabójcze. Naturalną rzeczą jest, że jeżeli używamy takiego pestycydu w ochronie upraw. Doktor Katarzyna Góralczyk z Państwowego Zakładu Higieny. To możemy się spodziewać jakichś tam pozostałości, ale te pozostałości nawet jeżeli istnieją, to one są niewielki procent, nawet czasami to są niemierzalne współczesną analityką stężenia. Czy w jaki sposób te owoce, warzywa są badane na zawartość tych pestycydów? Pierwsza to jest tak zwany monitoring unijny i badają pod kątem pozostałości pestycydów. Drugi etap to jest obowiązek państwa członkowskiego zorganizowanie urzędowej kontroli już we własnym zakresie, gdzie uwzględniając specyfikę diety danego państwa są przygotowywane plany do Pobierania próbek na badanie pod kątem pozostałości pestycydów. Jak często przekraczone są normy zawartości pestycydów? Ponad 90% próbek spełnia aktualne normy w zakresie pozostałości pestycydów. A kupując, zawsze mamy wybór, czy kupujemy produkty przetworzone, które będą zawierały więcej konserwantów i barwników, czy też naturalne, bez tych substancji i świadomy konsument yy, sobie poradzi na rynku. A o to co jemy, pytała Izabela Woźniak. To trójka, audycja popołudniowa. to the disco scene. Yeah, to sik. wczoraj to była nasza piosenka tygoje dnia. Dwa razy do roku, bo nie mamy więcej czasu. Robimy sami szynkę. Najpierw dwa tygodnie w zalewie później wędzona naturalnie na drzewie liściastym, konkretnie owocowym, i taka szynka potrafi zestchnąć się po dwóch miesiącach, ale się nie zepsuje. I żadnej chemii nie potrzebuje. W związku z tym ta pani chyba nie wie o czym mówi w ogóle. dwa i 7 trujek. Tymczasem Ernest Zozuń zabierze nas w kosmos. Euranet Plus. Polskie radio. Europa od kuchni. Nadajemy ważny komunikat. TAS. 4 października 1957 roku w Związku Radzieckim przeprowadzono z sukcesem start rakiety z pierwszym na świecie sztucznym satelitą Ziemi. Dumnie donosiło radzieckie radio i telewizja o początku czegoś bez czego żyć dziś nie możemy. Pierwszy ziemski satelita, Sputnik, nadawał na Ziemię taki oto sygnał. A dziś z satelitów płyną na Ziemię sygnały niosące miliardy bitów informacji i sygnałów, bez których żyć byśmy nie mogli i słuchać by państwo na przykład nas nie mogli. Halo! Halo! O. o, o, o. Halo. Doleciało. Przez satelitę leciało. To dziś ja nadam specjalny komunikat Europejskiej Agencji Kosmicznej. W minionym tygodniu z sukcesem przeprowadzono start rakiety z siódmym i ósmym satelitą europejskiego systemu nawigacyjnego Galileo. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, top Et décollage Galileo, europejski system nawigacji satelitarnej, w budowie. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu GPS i rosyjskiego GLONASS. Jego zaletą i powodem, dla którego ma być konkurencją, jest mniejszy promień błędu. Ma on wynosić około 1 metra na otwartej częstotliwości i około 10 cm na częstotliwości płatnej. Ale system ma największe opóźnienie ze wszystkich aktualnie budowanych, a satelity znajdujące się na orbicie pełnią póki co funkcje badawcze. Rzeczywiście, przedsięwzięcie, w którego wypadku droga od pomysłu do przemysłu jest bardzo długa. Pomysł był w latach 80. Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy, fizyk, tygodnik gość niedzielny. Wtedy, kiedy zaczęło być jasne, że te technologie oparte o technologie kosmiczne, rakietowe, związane z lokalizacją satelitarną, że one mają przyszłość. Ale Europie? Idzie tu chyba jednak najwolniej. W Stanach Zjednoczonych to jest dużo szybciej, w Chinach, w Rosji jeszcze szybciej. Zresztą jednym z powodów opóźnień europejskiego systemu jest system chiński, z którym nie udało się jeszcze rozwiązać problemów z przydzieleniem częstotliwości sygnału. Kolejny problem to jest kwestia samych finansów. Europejski Trybunał Obrachunkowy był jedną z tych instytucji, która w ogóle cały projekt podważyła. Stwierdziła, że to jest za drogie, że się nie opłaca. Więc e, tych problemów jest naprawdę sporo Mimo wszystko powtórzę fragment Nadanego przed chwilą przeze mnie komunikatu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 od 2020 roku Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela Ale mówiliśmy, że na świecie już działa znany wszystkim system GPS swój budują Rosjanie i Chińczycy po co nam jeszcze, europejski? On ma być troszeczkę inny niż ten amerykański. Tomasz Rożek. Ma trochę inną strukturę, jeżeli chodzi o same satelity. To nie tak, że budujemy dokładnie coś takiego samego. Ci, którzy mocno lobbują za budową europejskiego systemu, uważają, że warto jest rozwijać system oparty jako jedyny na świecie, oparty o kontrolę cywilną. Wszystkie pozostałe systemy to są systemy w gruncie rzeczy wojskowe, które są w pewnej części udostępniane cywilom. Dzisiaj są, jutro mogą nie być. Albo dzisiaj są, a jutro mogą być zakłócane. Spodziewamy się mniej więcej dwukrotnego wzrostu rynku technologii satelitarnych. Dzisiaj ten rynek wynosi około 125 miliardów dolarów. Dzięki systemowi Galileo ma wzrosnąć dwukrotnie do 250 miliardów dolarów. 10% europejskiego PKB zależy od zastosowania lokalizacji satelitarnej, także mówimy o takiej konstrukcji biznesowo-naukowo-politycznej i gdzieś tam jeszcze w to wszystko wchodzi wojsko. To jeszcze raz powtórzę mój komunikat. W minionym tygodniu z sukcesem przeprowadzono start rakiety z siódmym i ósmym satelitą europejskiego systemu nawigacyjnego Galileo. Satelitów ma być 30. System ma zostać uruchomiony do 2020 roku. Tak, no poprzednio mówiło się o roku 18, wcześniej 16, a w ogóle w 2012 miało wszystko już hulać. Nie wiem. Nie wiem, bo tutaj nie chodzi o technologię, tutaj chodzi o urzędników. Galileusz, włoski astronom, astrolog, matematyk, fizyk i filozof, prekursor nowożytnej fizyki. To on dał swoje imię budowanemu przez Europejską Agencję Kosmiczną Systemowi Nawigacyjnemu. On też wielokrotnie musiał redukować swoje wnioski i twierdzenia pod wpływem urzędników Infizycji. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. O podbój kosmosu pytał Ernest Zozoń. To trójka minęła, 17.30 od wiadomości Tomasz Ławnicki. Grecki premier zapowiada zacieśnienie współpracy Aten z Moskwą. Aleksis Tsipras 8 kwietnia wybiera się z wizytą do Rosji. Dziś w wywiadzie dla agencji TAS podkreślał, że Rosja i Grecja są sojusznikami, że on po okresie chłodnych relacji dąży do wiosny w stosunkach dwustronnych. Ostatnio szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapewniał, że Moskwa jest gotowa udzielić dotkniętej kryzysem Grecji pomocy, jeśli Ateny się o to zwrócą. Komisja Europejska dopytuje władze w Berlinie o szczegóły dotyczące przepisów o płacy minimalnej. Niemcy już przesłały wyjaśnienia, ale niewystarczające, podkreśla komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska. Jeżeli z tych wyjaśnień rządu niemieckiego i z naszej analizy, która teraz trwa i z naszych dopytań, jeżeli efektem tego będzie, że to w jakikolwiek sposób te przepisy naruszają wspólny rynek europejski, to absolutnie wtedy będę za tym, żeby interweniować. Na razie analizujemy. Chodzi o ustawę, zgodnie z którą zagraniczni przewoźnicy przejeżdżający przez Niemcy powinni otrzymywać co najmniej 8,5 euro za godzinę pracy. Przeciwko tym przepisom protestują transportowcy z kilkunastu krajów, w tym z Polski. Dwa lata więzienia w zawieszeniu na trzy to wyrok wobec byłej dyrektor jednego z łódzkich szpitali. Kobieta została skazana za przyjęcie ponad dwudziestu tysięcy złotych łapówki od przedstawicieli amerykańskiego koncernu medycznego. Nie przyznała się do winy, ale dobrowolnie poddała się karze. Może na wół placówką już nie kieruje, ale nadal pracuje w szpitalu. Już drugi dzień strażacy wypompowują olej z kanału odpływowego zakładów azotowych Puławy. Olej wyciekł do wody po awarii sprężarki na terenie zakładów. Z urządzenia wydostało się około tysiąca litrów tej substancji, a prawie połowa dostała się do wody, informuje rzecznik Puławskich Strażaków Krzysztof Morawski. Są ustawione zapory, jest to system zapór, są zapory płaszczowe, które przechwytują ten olej płynący. Są też zapory sorbcyjne, oczywiście te zapory są w różnych miejscach, tak aby w 100% wychwycić ten płynący olej. Służby przekonują, że nie ma żadnego zagrożenia dla środowiska. Tyle w skrócie, teraz w Trójce Ekonomia.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 Dzień dobry. Pół roku rządów Ewy Kopacz już za nami. Wśród gospodarczych osiągnięć premier wymieniła prezentację założeń ordynacji podatkowej, wsparcie rodzin i seniorów. Ekonomista dr Krzysztof Kandefer uważa jednak, że pół roku rządów Ewy Kopacz upłynęło pod znakiem zaspokajania różnych grup społecznych. Wygaszanie problemów społecznych, chociażby górnicy, rolnicy, odbywa się zawsze kosztem ekonomicznym. To, że nie możemy obniżyć podatków, to, że pieniądze budżetowe są przeznaczane na spokój społeczny. Koszty tego spokoju ponosimy my wszyscy. Ekonomista przyznaje, że wskaźniki gospodarcze Polski są dobre, ale dodaje, że nie jest to zasługa rządu. Wzrost wynagrodzeń jest zauważalny. Inflacja niska i czasami nawet deflacja. Oprocentowanie kredytów, również długoterminowych, bardzo niskie. Realnie w portfelach naszych zostaje więcej pieniędzy, możemy więcej przeznaczyć na bieżącą konsumpcję, na przyjemności, na rozrywkę. Premier w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że spełniła dopiero połowę postulatów rządu. Handel między Polską a Finlandią i wzajemne inwestycje dające miejsca pracy to główne tematy forum biznesowego, które otworzyli na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie Bronisław Komorowski i prezydent Finlandii Sauli Nisto. Polski prezydent powiedział, że Finlandia jest krajem innowacji i nowoczesnych technologii i może skorzystać z fińskich doświadczeń, współpracy naukowców i przedsiębiorców. Szukamy dobrych wzorców, znajdujemy je także w Finlandii. Te środki europejskie stwarzają nowe możliwości współpracy także polsko-fińskiej. Nie tylko pomiędzy agendami rządowymi, ale przede wszystkim pomiędzy podmiotami prywatnymi, instytucjami badawczymi i uniwersytetami. Prezydent Finlandii powiedział, że Polska stała się dla jego kraju ważnym handlowym partnerem i jest jednym z najważniejszych kierunków dla fińskich inwestorów. Spada bezrobocie w Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że w lutym bez pracy w Eurolandzie było 13,3% osób, a w całej wspólnocie 9,8%. To mniej niż miesiąc wcześniej. Kraje, które najlepiej wypadają pod kątem zatrudnienia to wciąż Niemcy i Austria, najgorzej wypadają Grecja i Hiszpania. Jeśli chodzi o Polskie to według Eurostatu bezrobocie w naszym kraju wyniosło 7,8%. Warszawska giełda papierów wartościowych kończy dziś dzień na minusie, lekkim WIG 20 minus 2 wik WIG minus 3 a obroty wyniosły dziś ponad 713 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 ,90 zł 90 groszy, euro jest po 4 zł 7 groszy, dolar po 3 ,79 zł 79 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 ,62 zł 62 grosze. Złota w tej chwili kosztuje 1188 dolarów. Sponsorem programu są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego, Autostrada Polska, 13-15 maja. Do końca dnia silny wiatr osiągający w porywach do 100, 130 nawet kilometrów na godzinę. Deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach śnieg i temperatura do 5 stopni. W nocy wiecznie pochmurno, z opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura od zera na wschodzie do 3 stopni na zachodzie. Jutro w całym kraju chmury, opady i silny wiatr, potęgujący poczucie zimna. Temperatura nominalna od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.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 Wodniej Polski wieje faktycznie coraz bardziej. Przypomnienie może dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek maszty i flagi na tych masztach, że warto by było może je ściągnąć na dół. Jadę przez zachodnią Polskę, widzę, że tu i tam te flagi sobie wychają i to nie ukrywam, że jest trochę niebezpieczne przy tak dużym wietrze rzędu 100 km na godzinę. No nie tylko flagi trzeba zabezpieczyć. Dziękuję panu za telefon. Wieje i jeszcze będzie wiało. 22 i 7 trójek albo zd3ma opapolski radio.plom i across a canyon with a broken limb You were on the other side like always Wondering what to do with life I'd already had a sin So I reasoned I was drunk enough to deal with it You were on the other side like always Could never make your mind And with one kiss You inspired a fire of devotion That lasts for 20 years What kind of man loves life In Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 18 minut, godzina 18. Już za chwilę Damian Kwiek i Puls Trójki, tam m.in. o zarzutach Najwyższej Izby Kontroli. Ale przedtem jeszcze piosenka jubileuszowa, bo w tym tygodniu to jest właściwie Tydzień Gitarzystów. Wczoraj 70 lat skończył Eric Clapton, a dziś 60 kę świętuje Angus Young. Trójka za kwadrans będzie osiemnasta. Puls trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Wspólnie trójki porozmawiamy o audycie Najwyższej Izby Kontroli i o okresowym podsumowaniu, jakie przedstawiła premier Ewa Kopacza. Gośćmi trójki są Łukasz Abgarowicz z Platformy Obywatelskiej. Dzień, Dzień dobry. dobry. Państwu. Krzysztof Łapiński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry. Najpierw o kontroli NIKU w krajowym biurze wyborczym. Oczywiście kontrola dotyczy problemów, jakie były w trakcie liczenia głosów w wyborach samorządowych. Szef NIKU Krzysztof Kwiatkowski mówił dzisiaj o wielu poważnych nieprawidłowościach, a również o takiej kwestii. Szkoleni użytkownicy systemu nie mieli szansy ćwiczyć na rzeczywistym oprogramowaniu. Szkolenia prowadzono w oparciu o tak zwane zrzuty ekranowe. A inne nieprawidłowości miały dotyczyć na przykład tego, że Krajowe Biuro Wyborcze nie zamówiło na czas systemu informatycznego, zapłaciło za wadliwy system, no i próbowało użyć w wyborach oprogramowania, o którym wiedziano, że działa źle. Pytanie do panów, jak do tego mogło dojść? No to jest dobre pytanie i to jest pytanie dla y, y, Krajowego Biura Wyborczego. Y, y, wydaje mi się, że zaró zarówno ta kwota, którą wydano na oprogramowanie, jest niska jakoś nadzwyczajnie z mojego punktu widzenia, dlatego, bo system może jest prosty, ale jest y, skomplikowany w tej swojej warstwie przesyłania bezpiecznego przesyłania danych prawda i autoryzowania danych prowadzonych w komisjach. I wydaje mi się, że ta kwota jest nieadekwatna, Również nie wyobrażam sobie, że można było tak późno zamówić system i porwać się na jego stosowanie w życiu. To jest kolejny błąd i to już wydaje mi się na poziomie PKW. Tylko Krajowe Biuro Wyborcze czy Państwowa Komisja Wyborcza to nie są byty, które funkcjonują gdzieś poza światem? i Nie istnieje żadna odpowiedzialność polityczna za to, jak tego typu instytucje funkcjonują? No i jest odpowiedzialność w takim sensie, że chodzi o konstrukcję, prawda? Do tej pory ta komisja była dosyć niezmienna, to można uregulować ustawowo, jak to ma wyglądać, ale potem już politycy powinni być od tego jak najdalej, prawda, czyli PKW była powoływana przez bez udziału polityków i, i tak pozostanie, natomiast wydaje mi się, że, że to była instytucja trochę uśpiona, że tam nie było odpowiedniego nadzoru nad Krajowym Biurem Wyborczym, dlatego, bo to już jest administracja, która powinna, państwowa, pewien wycinek administracji państwowej stoi, który powinien sprawnie działać. I chyba nie chodzi tutaj tylko o kwestię upolitycznienia albo jego braku, tylko po prostu o e, taki techniczny profesjonalizm. Krzysztof Łapiński. Tym razem e, chyba odpowiedzialność polityczna jednak zadziałała, bo e, po tej kompromitacji PKW jednak pamiętajmy, że cały skład został wymieniony. Panowie się poddali do dymisji. W KBW też chyba osoba odpowiedzialna e, nadzorująca te prace związane z informatyzacją czy, czy z tym systemem też już chyba nie pracuje. E, więc jakaś Tą odpowiedzialność została wyciągnięta, natomiast to, co jest uderzające w tym opłacieniku, to jest taka, jakby, dość znaczna niefasobliwość osób odpowiedzialnych w KBW za e, prawidłowe przeprowadzenie wyborów, bo oni już na kilka miesięcy przed wiedzieli, że, że ten system jest, nie jest gotowy, nie będzie działał, że jest duże niebezpieczeństwo, że e, będzie z tym problem. I kilka miesięcy wcześniej oni o tym wiedzieli. Wiadomo, że czasu było mało, żeby ten system wprowadzić żeby on był sprawny, ale można było przynajmniej opinię publiczną w, w, przygotować na to i powiedzieć słuchajcie państwo, za późno do pewnych rzeczy się wzięliśmy i te wybory będą przeprowadzone według reguł, znaczy liczenie tych wyborów będzie przeprowadzone tak jak kiedyś zliczało się głosy ręcznie protokoły się przesłał do Komisji Wyższego Szczebla. Tu chyba wszyscy zostali zaskoczeni. Pamiętamy te, te dni e, kilka miesięcy temu w listopadzie, kiedy e, nie wiadomo było, czy wyniki będą we wtorek, w środę, w czwartek czy w piątek. Bardzo ostre słowa pod adresem PKW i KBW padały już, padło ich bardzo wiele. Nie jest to bez znaczenia, ale spróbujmy spojrzeć w przyszłość. E, mamy zawiadomienie, będzie zawiadomienie do prokuratury, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A co z praktyką? To znaczy co można, co należy zrobić po za tymi zmianami personalnymi, żeby taka sytuacja nie powtórzyła się, a w tym roku mamy wybory i prezydenckie, i wybory parlamentarne. W prezydenckich wiemy, że te głosy będą liczone już na pewno ręcznie. Tak i to jest właściwa reakcja moim zdaniem Państwa Komisji Wyborczej, która nie została, nie została przez biuro, które mają obsługiwać w sposób odpowiedni wyposażone w system e, e, bezpieczny i dobry. E, I e, już, już właśnie jest decyzja, że będą normalnie liczone. Jeżeli wszyscy są uprzedzeni, to tutaj żadnego problemu nie powinno być. Natomiast z całą pewnością no, ta kontrola powinna przynieść dobry skutek. To znaczy ja sobie wyobrażam, że zostanie zorganizowany właściwy przetarg z przewidzianą właściwą sumą pieniędzy na system, który będzie mógł być zrobiony i w sposób właściwy przetestowany. Dlatego, bo to, o czym mówił pan, panie redaktorze, że było na tak zwanych zrzutach ekranowych, to jest tak, a pan... To Krzysztof Kwiatkowski <grych> to, mówi. to jest tak, no to to jest po prostu żałosne, bo to znaczy, że system nie był postawiony i on nie był w praktyce testowany. Dlatego, bo e, przy tego typu testach mamy do czynienia z dwoma rzeczami. Po pierwsze edukujemy ludzi, a po drugie w testujemy system w użyciu. Ja rozumiem, że system nie był testowany. No miejmy nadzieję, że więcej takie coś się nie powtórzy. Wybory prezydenckie są najprostszymi z wyborów łatwo się liczy te głosy i wydaje mi się, że nie powinno to się tak ciągnąć. Nawet jeżeli będziemy robili to tradycyjnie, a przede wszystkim, jeżeli wszyscy będą przygotowani do tradycyjnego lic liczenia. Będą przygotowane samochody, które przewiozą protokoły z komisji niższego szczebla do komisji wyższego, wyższych, to to wszystko powinno się odbyć zwyczajnie sprawnie. Ale tutaj Krzysztof nie Kwiatkowski nie. dzisiaj mówił, poza tym, że jakby zaznaczał, że jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, tutaj nie ma szans, żeby ten system zadziałał, ale mówił też, że wybory Parlamentarne, jeśli chodzi o stworzenie systemu, zamówienie, opracowanie go i wdrożenie, stoją pod znakiem zapytania. Ja się zgadzam tutaj z panem na że wybory prezydenckie, które nas czekają za chwilę, są wyborami najprostszymi, bo będzie prawdopodobnie kilku kandydatów, więc proces liczenia głosów jest stosunkowo łatwy. W wyborach samorządowych jest kilka szczebli, dziesiątki czy setki kandydatów, a jednak dzisiaj też słyszymy, że system nie będzie gotowy. I co więcej, dzisiaj przewodniczący PKW pan sędzia Hermeliński powiedział, cytuję, że wyniki wyborów prezydenckich najwcześ, poznamy najwcześniej prawdopodobnie we wtorek wieczorem, ale sędzia też dodał, że liczenie może się przeciągnąć nawet do środka lub czwartku po południu. Więc to też jest pytanie, jak w takim razie wygląda stan naszego państwa, bo jeśli stosunkowo proste wybory, będziemy na ich wyniki czekać, nie wiem, do środy, może czwartku, to jest pytanie na przykład, jak będzie wyglądała kampania pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów, kto będzie uznany za kandydata, który będzie brał dalej udział w wyborach, więc to też jest... Taki no, troszeczkę, moim zdaniem, jeśli mamy dzisiaj XXI wiek, żyjemy w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej kraju, który, który, który się rzekomo i rozwija, i, i bogaci, i, i mamy problem z przechodzeniem stosunkowo prostych wyborów, to naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, czy jest wszystko dobrze, czy wszystko było dobrze trzeba robione. I ja jeszcze sobie, sobie także, panie przyjął kiedyś taką pytanie, dyskusję, będzie w dyskusję wyborów parlamentarnych. o tym, że trzeba w Polsce wprowadzić głosowanie przez internet co by się teraz działo, gdyby na przykład było w Polsce głosowanie przez internet, byśmy mieli takie kłopoty z systemem. Kto by wziął na siebie tę odpowiedzialność i powiedział, że na przykład, że wybory były przeprowadzone wszystko zgodnie z prawem i, i nie było żadnych nieprawidłowości. Więc... Te pytania musimy zostawić na razie jako otwarte. I drugi wątek w naszej dyskusji. Ewa Kopacz w krótkim, ale starannie przygotowanym wystąpieniu podsumowała sześć miesięcy swojej pracy jako premiera. Mówiła o tym, co się udało, a co nie i podkreśliła. Filozofią mojego rządu jest umiarkowanie, zdrowy rozsądek i konsekwencja w działaniu. Staramy się podchodzić do problemów, które musimy rozwiązywać nie z perspektywy władzy, ale z perspektywy zwykłego obywatela. Łukasz Szabgarowicz, po co było to podsumowanie? Można takich momentów, 6 miesięcy, 100 dni, 200 dni, 300 dni znaleźć wiele po co? No, wydaje mi się, że to jest takie zaprezentowanie i uwidocznienie tego, co robi rząd, co robi pani premier Kopacz. Ona A tego dostała nie widać, bardzo tak się... zajmuje się głównie takimi sprawami, które nie poruszają mediów i opinii publicznej, dlatego, bo ta, jak zwykle, ta zwykła, szara, żmudna praca, poprawianie rozmaitych rzeczy, tego tak bardzo nie widać. E, zwracają uwagę zawsze jakieś sensacje. Natomiast to, co robi pani Ewa Kopacz, to jest sporo naprawdę porządkowania wokół wspierania rodziny, również przygo rozpoczęcie przygotowywania państwa do opiekowania się ludźmi starszymi, bo taka perspektywa nas czeka, czy też podtrzymanie dla rozwoju gospodarczego na przykład y, y, pomocy de minimis, czy też coś, co naprawdę już wreszcie po, w Polsce po 25 latach powinniśmy y, y, załatwić, to znaczy obniżyć opresyjność systemu podatkowego i urzędów skarbowych, prawda, i to przygotowania do tego y, y, trwają, Idą dosyć szybko, ale to nie jest tak bardzo widoczne, bo to nie są sprawy sensacyjne. Czyli chodzi o podkreślenie jak i wydaje senator, mi się, że rzeczy, to nie są rozumiem, ma dostała Krzysztof bardzo Łapiński. krótką kadencję zaledwie roczną, więc z... kiedyś musi to zaprezentować. Trzy e, miesiące temu było podsumowanie na 100 dni rządów, minęło kolejne e, 90 dni, czy 3 miesiące i jest na pół roku. Oczywiście mieliśmy do czynienia z taką propagandą sukcesu. E, to jest jedna sprawa, że pani premier wyszła, powiedziała, że 50% jej obietnic udało się zrealizować, natomiast też mamy odczucia Polaków. Na przykład w ostatnim sondażu TNS, TNS Polska, większość Polaków, 61%, uważa, że sprawy kraju idą w Zimkę w tym 59% badanych uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, a na przykład 68% badanych jest zdania, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne bądź w ogóle niemożliwe. Ale to jest chyba trudno, tak myślę, nałożyć na, na ten współczynnik tak. zrealizowanych obietnic, bo to jest coś, co pewnie łatwiej jest zmierzyć jako sprawy konkretne, a ile w takim razie, bo Ewa Kopacz mówiła mhm. o tym, że ponad 50% udało się zrealizować. Tko, w Pana ocenie, jak było? Tko, panie panie doktorze, oczywiście, jeśli w expose Pani premier obiecała, że zostanie o tworzony dom weterana, no to nie oszukujmy się, to jest stosunkowo taka obietnica, którą łatwo spełnić, bo ona nie wymaga ani dużych nakładów finansowych, ani dużo czasu. Ja Ale pytam, na obietnic... w Pana ocenie udało się zrealizować obietnicy? Jeśli nie ponad 50%. Panie, tak, że nie. No, ja podejrzewam, że pani, pan. pani, Pani Premier wybrała te obietnice, które spełniła. Tylko mi chodzi o, o, o generalną filozofię, że jeśli w ekspozesie obiecam rzeczy łatwe do spełnienia w krótkim okresie czasu, no to potem po 100 dniach czy 200 można się nie pochwalić. Natomiast myślę, że Polacy oczekują e, bardziej spełnienia obietnic w stylu obniżymy bezrobocie o 4 punkty procentowe, utworzymy 200 tysięcy nowych miejsc pracy, sprawimy, że płaca minimalna wzrośnie o 500 zł, e, sprawimy, że e, e, będą tanie kredyty dla młodych małżeństw. Sprawimy, że Polacy nie będą wyjeżdżać na emigrację, bo tu będzie praca. To są jakieś konkrety, myślę, których Polacy oczekują, a wiemy, service, że service jeśli przeanalizujemy te ekspoze, .pl, to PLL, były na, do... naprawdę było tak skrojone, że potem te obietnice można było łatwo i dość szybko spełnić. Tu, tu na razie kropka. Serwis IPL policzył, że nie ponad 50%, ale 36% udało się rządowi wykopacz zrealizować. Być może metodologia powinna być jakoś jasna, ustalona. No więc trudno mi tutaj odnosić się do metodologii. Ale chcę powiedzieć, że jednak bezrobocie spada i wiele rzeczy idzie w pozytywną stronę. Jeżeli mówimy o tego typu ocenach czy odczuciach, one wynikają raczej z opinii krążącej na rynku, a nie z faktów, bo jednak no, nigdy tylu miejsc pracy nie mieliśmy od 1989 roku, co w tej chwili. Prawda? Jest 16 milionów, to bezrobocie spada i to spada coraz prędzej. Również jeżeli popatrzymy na notowania przedsiębiorców, one są optymistyczne i zapowiadają zatrudnienia, czyli w tych sprawach idzie, idą rzeczy pozytywnie. Wiele rzeczy się zmienia, tylko są to procesy długotrwałe. A pani Ewa Kopacz mówi również o trudnych rzeczach, które jednak w ciągu sześciu miesięcy się udało zrealizować, dlatego poruszenie czegoś, co przez 25 lat się nie, nie dało. Ja tutaj mówię o zmianie w filozofii dotyczącej relacji Urząd Skarbowy obywatel. I to w polityce już widać, że to pójdzie. To jest upodmiotowienie podatnika i to są rzeczy niesłychanie ważne i ogromne. Jedno Prytko, na tak, i jest, tak samo to jak to które w, w drugiej części będzie On o największą polską bolączkę, czyli bezrobocie, to nie zgodzę się z panem Statoją, ono spada, ale spada e, bardzo mało. W tej chwili nadal bez pracy jest około dwóch milionów osób i oczywiście czasami jest wahnięcie, że e, spadnie o 0,5%, o 0,7%, bo na przykład są prace sezonowe, jest wiosna, nadchodzą prace w budownictwie. Jest już wiosna. wiosna. Nadchodzą prace w budownictwie i, i są większe, większe zatrudnienia, ale cały czas bez pracy jest prawie 2 milionów. Nie jeszcze efektów na rynku to Podsumowania dokonali w Pulsie Trójki Łukasz Abgarowicz z Platformy dziękuję Obywatelskiej Państwu. i Krzysztof Ładnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo Dziękuję i jeszcze wesoło świąt. dobrego. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.